Witam u lepskich chłopakach. Odcinek 15 Zgadza się. A przed wami... Kamil Dziatkiewicz, SocialDaddy.pl i Social 5 <grym> <grym> Za chwilę o tym więcej. Się... Za chwilę Michał z KWRM.com.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 Oooo. Nie, bo to jest, płat, to jest kolejny, ja płacę za content. To jest serwis, który ja płacę 50 dolarów rocznie blogerowi, który pisze absolutnie fantastyczne artykuły i mogę dzielić linkami tych artykułów dla moich znajomych. Jezu zdań. Chryste, strasznie dużo mu płacę. A wiesz, że teraz będzie kasa ładnego roku? 150 dolarów. Ale to jest temat na pianę. ty już nie płacił? Nie, bo chyba jestem starym, będę płacił po starych stawkach, tak mi się wydaje. <śledzio> Ale koleś jest absolutnie świetny i on powiedział tak, że on nie jest wielkim fanem Facebooka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 gospodarczym, z oczekiwaniami, z, z jakąś bajką, legendą, to jest... Mhm. Też, też ja jak czytam artykuły o, o giełdzie, mhm. znaczy o, o Facebooku na giełdzie, to mam takie wrażenie, że wszyscy, którzy tym piszą, to się cieszą, tak... oni <todobie> <to>, to, to. <todobiega> <todobiega> się cieszą, że ich a jest pada, że jest, <ślanuj> <gryga> jest dobrze, że, że ten... No, to sumie... Oczywiście, jak mówią amerykańscy dziennikarze, że bad news is a good news, więc... <gryga> <todobiega>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 Ok, więc e, ruszyliśmy z platformą social Desk. Przez tydzień robiliśmy to bardzo powolutku. To znaczy, Fantage był już stary, miał już tydzień, czyli nie wiem, parę, parę miesięcy, miał właściwie. Ale tam się nic nie działo, to było 20 fanów. E, no i słuchajcie, zrobiliśmy. Najpierw zacząłem z eksperty. Za zaprosiłem kilku moich znajomych, uruchomiłem aplikację ekspercką, gdzie dodawałem jakieś tam swoje e, porady znajomym z e, social media. Zapytaj Dave'a! Zapytaj Dave'a! Na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 Social Death, Social Death, Social. mamy coś Social. Kamil Jatkiewicz, Social Five i Social Dali Bel. Michał ida showroom na razie. Nie no. masz nic Social na razie.